Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszej cyklicznej audycji. Dzisiaj jest 8 listopada. Audycja będzie emitowana jutro w godzinach południowych. Antywirus z tej strony i gospodarz zadowaty zoro po drugiej. Zaczajony i czeka na kolejne pytania. Tak, na początek, w związku z tym, że odstęp dwutygodniowy w audycjach wydaje się niezwykle długi naprzeciwko tych wszystkich atrakcji, które się zdarzają. Także y, zrobię taki krótki y, przelot po tych wydarzeniach. Parę zdań, żebyśmy weszli w te klimaty. Otóż tak. Ambasador Izraela mówi, jeśli Iran nie wróci do umowy, zmieni to cały obraz świata. Jakżeż wymowne słowo. Bennett w onz Wszystkie czerwone linie zostały przekroczone. Blinken, sekretarz stanu. Kończy się czas na powrót do umowy. I dlaczego, tutaj chciałem kilka słów więcej. Dlaczego Izrael przyspiesza planowanie i retorykę uderzenia na Iran? Otóż y, strategia oficjalnie podana jest taka, że deklaracje uderzenia szczere, otwarte y, i medialnie relacjonowane mają odstraszyć y, ekstremistów z Seheranu i uczynić taki atak niepotrzebnym. Czyli nie jest to tak, że wszyscy prą do konfliktu i że wszystkim na tym zależy. Z tego względu, że... Coraz częściej pojawiają się e, takie opinie, że e, retorsja może być katastrofalna w skutkach. Notable z e, Iranu nawet e, proponują tutaj plan Marszala. Dla, e, ja to mówię dzisiaj już całkiem delikatnie, bo poprzednim razem to było powiedziane może zbyt grubo. Także e, ten e, przeciwstawiając Iran, e, e, przeciwstawiając e, budżet wojskowy, nowym planom rozwoju Izraela po właśnie tym wydarzeniu, kiedy dojdzie do konfliktu. Ale to jest taka retoryka jak najbardziej, tak jak żeśmy sobie to powiedzieli poprzednim razem, naturalna w tamtym rejonie świata. Tego typu i pogróżki, i połajanki są na porządku dziennym, więc to nie jest, że tak powiem, podstawowy powód do zmartwienia. Natomiast y, większym powodem była wypowiedź Libermana, czyli ministra finansów, który powiedział, że konflikt jest nieunikniony i że jest jedynym sposobem na powstrzymanie y, Iranu, a żaden proces dyplomatyczny y, czy porozumienie y, nuklearne nie powstrzyma Iranu przed ekspansją. Także hmm, widać, że coraz szersze kręgi rządowe w Izraelu omawiają ten problem publicznie, nie owijając w bawełnę. W międzyczasie szef wojskowy IDF-u, czyli Aviv Kohavi, zapowiedział przywrócenie manewrów ćwiczących atak na obiekty nuklearne Iranu oraz serię ćwiczeń różnych rodzajów wojsk i różnych konfiguracji służb i wojskowych i cywilnych w zakresie sytuacji nadzwyczajnych związanych z konfliktem. I co? I to byśmy mieli skoncentrowane wydarzenia z poprzedniego odcinka. To proszę sobie wyobrazić, że to jest coś, co się rozgrywa codziennie i to z wielkim nasileniem. Także każdy kolejny tydzień przynosi przyspieszenie i zagęszczenie tych wszystkich wydarzeń. Ja już nawet nie próbuję relacjonować, kto u kogo był z wizytą. Może za wyjątkiem takich e, najistotniejszych wizyt, e, czy kontaktów dyplomatycznych. Bo to, co się wokół porozumień Abrahama dzieje, co no, dla mnie ma pewne wydźwięki mm, złowrogie. W sensie apokaliptyczne, ponieważ... W wielu pismach starożytnych te porozumienia abrahamowe były wymieniane jako taki moment kluczowy ważenia się pewnych losów, a w związku z tym, że mamy do czynienia z, ze społecznościami, z narodami, które posługują się tą symboliką i odwołują się do niej, można by powiedzieć, że te rzeczy nie są bez znaczenia... Dla nawet wojskowych, którzy też jak kiedyś tam wspominałem, biorą udział gremialnie w takich spotkaniach religijnych raz do roku. No proszę sobie wyobrazić 30 tysięcy wojska na jakichś modłach, które mają służyć skupieniu się przed czasem przyszłym. Tak bym to ujął. Czyli widzisz ewidentne akcenty apokalipsy, tak? W pewnym sensie tak. Chociaż ja jako zwolennik apokaliptycznych rozwiązań uważam, że ona się kończy całkiem nieźle, bo jednak się kończy pozytywnie. Co prawda nie dla wszystkich. Niemniej jednak jakieś pozytywne rozwiązanie zawiera. No tak, na sam głosów przecież nie, nie, nie dotyczy katastrofy, tylko objawienia, więc czy odkrycia tajemnic zakrytych do tej pory. Tam się, ten najważniejszy akcent sytuacyjny to chyba dotyczy tego, że jak będą wszyscy krzyczeli pokój, pokój, no to wtedy właśnie spadnie na nich wielka klęska właśnie od i wojna. I, to, I tutaj mi się to ewidentnie kojarzy, więc no, nie jesteśmy wyjątkowi w tych skojarzeniach, chyba. Skoro tak to się narzuca, aż w sposób oczywisty, taki wręcz natrętny no i w kulturze chrześcijańskiej, która do tego nawiązuje i w kulturze judaizmu, tym bardziej bo to stamtąd te książki były źródłowe tłumaczone, więc no więc jesteśmy w samym środku, a z naszymi bratankami tutaj w wieże są abrahamici islamscy, którzy biorą przecież czerpiąc dokładnie z tego samego źródła. Więc... No i... Co więcej, wiele właśnie państw Bliskiego Wschodu bierze udział w tych porozumieniach abrahamowych i tamte wycieczki dyplomatyczne są bardzo gęste. Zaczął to Trump z Kushnerem wszystkie tego typu porozumienia. No i niebawem minął rok od rozpoczęcia tego procesu pokojowego. Bardzo wiele krajów się do tego przyłączyło, chociaż, ale no nie wszystkie, ponieważ y, ostatnio była taka historyjka w Iranie, że y, 300 dygnitarzy zorganizowało taką konferencję, gdzie żądali przywrócenia stosunków dyplomatycznych z, z, z y, Izraelem, na co rząd Iranu, y, y, przepraszam, Iraku, Iraku y, wyraził ostry sprzeciw, no a dziwnym trafem ostatnio był właśnie zamach na y, szefa irackiego rządu. Nieudany, ale takie sygnały właśnie, ja sobie to kojarzę zawsze. Y, jak coś idzie nie pomyśli y, w pewnych, że tak powiem tutaj sił, to za chwilę jest jakiś kłopot. A to nie ma prądu w całym na przykład Libanie, a to szef rządu ma y, irackiego y, problemy. No jakieś takie koincydencje. No, tam ewidentnie chodzi wobec premiera irackiego o tę kłótnię, o kolejność dziobania między sunnitami i szyitami w rządzie, bo wciąż z punktu widzenia zachodnich aliantów, zwłaszcza amerykańskich, szyici z Hezbollahu i z Al-Fatah, która jest największą, najsilniejszą frakcją tam polityczną, mają zbyt dużo do powiedzenia i zbyt duże kontakty robocze w Bagdadzie. I, no I to chyba dlatego, tak przynajmniej wynika z bieżących komentarzy o temat walk frakcyjnych politycznych w Bagdadzie, wynika, że to była kara jakby rozstrzegawcza dla premiera. Gdyby chcieli go zgładzić, to po prostu większy kaliber by go dosięgł. No ale tylko było kilka dronów wysłanych po to, żeby go postraszyć, no i ostrzelać mu chałupę. więc hmm, no dosyć mocny sygnał. Mocniejsze sygnały oczywiście ostrzeliwują bazę amerykańską z poważnej broni rakietowej pod Bagdadem. Tam jest, wciąż jest chyba znaczący kontyngent wojska, on jest zminimalizowany, bo Amerykanów sporo wyniosło ostatnio, i nie można na nich już liczyć, jako na te, to główne wsparcie militarne. Oni się wycofali także z Emiratów, po części i z, z Riadu. Dlaczego? No, z różnych powodów, no, razem z tą dużą organizacją światową po prostu przegrupowują swoje siły i to daje no, pole do, otwarte do, do harcowania, prawda? No bo Amerykanie znikają jakby jako ta główna siła militarna w regionie i zaczyna się nowe rozdanie. To jest dosyć niestabilna, niebezpieczna sytuacja. Riad apeluje ostatnio do Stanów o zwiększenie obecności nie tylko o dostawy nowej broni, bo chce ją kupować za pieniądze, ale o jakby wzmocnienie obecności militarnej i, i, i no, przede wszystkim wojsk przeciwlotniczych i lotnictwa amerykańskiego, bo to o to chodzi. Czyli, że Saudowie ewidentnie coś przewidują, czują pismo nosem, że coś, coś ich mocno niepokoi tutaj. I chyba nie bez kozery, tak? Znaczy widać, że Stany lekko się odsunęły, to po, po wizycie Beneta w Stanach właśnie to widać u Bidena że nastąpiło lekkie ochłodzenie relacji na pewien czas. No, stany są bardziej zainteresowane dalekim wschodem. Natomiast tutaj wykonują takie ruchy raczej krótkie i trochę na się, Z tego względu, że starają się załatwić oczywiście swoje interesy możliwie szybko, nie absorbując dużych sił. To są zasadniczo dyplomaci, którzy tam podróżują, wysłannicy różni i tak dalej, czy też poprzez rząd Izraela. Natomiast widać, że nie ma tam takiego głębokiego zaangażowania, jakie kiedyś widzieliśmy, czyli inne sprawy zaczynają się pojawiać no, tymczasem pod dywanem może jeszcze, Natomiast wydaje się, że odzywa się powoli ten drugi kanarek w kopalni. Może teraz jeszcze do niego nie będziemy przechodzić, ale, ale to jest już element, kiedy należałoby o nim powtórnie zacząć mówić. Ja natomiast jeszcze bym rozpoczął krótką relację o, z ostatnich dwóch tygodni, czyli po naszym poprzednim spotkaniu. Kilka takich haseł, które są dosyć istotne. Cały czas lotnictwo izraelskie wykonuje różne akcje w Syrii i na terenie Syrii, w terenach również przygranicznych. Co istotne, z Moskwą są dorozumiani w ten sposób, że wszelkie tego typu operacje muszą być wyraźnie sygnalizowane z tego względu, że Moskwa nie toleruje żadnych samowolnych akcji bez uprzedzenia. Zostało to wyraźnie powiedziane podczas spotkania Beneta z Putinem, gdzie zaznaczono, że dotychczasowa dyskretna współpraca ma być utrzymana w znacznie ściślejszej postaci, czyli nie można sobie pozwolić na żadne wpadki. Widać, że takie wpadki mogą się pojawiać, jeżeli obie strony eskalują aktywność. Jeżeli ta aktywność będzie coraz większa, wtedy tych punktów stycznych będzie coraz więcej. I stąd, myślę, jest taki nacisk ze strony Moskwy, że nie może dojść do żadnych y, przypadkowych czy tajnych operacji, co z drugiej strony daje nam y, ważne sygnały, że Moskwa zasadniczo wie o wszystkim. Trudno by się było zresztą dziwić, żeby nie wiedziała. Co dalej? Tak, Robert Miley mówi Świat się niecierpliwi, a wymówki Iranu, by uniknąć rozmów nuklearnych wyczerpują się, czyli nie będą przyjmowane jakieś tam błahe wymówki w związku z tym Widać rosnącą presję e, ze strony Stanów Zjednoczonych. Kolejne ćwiczenia wojsk izraelskich, tym razem e, na arenie e, przygranicznych terenów, jak dobrze wojsko wyciągnęło wnioski z majowego konfliktu, czyli czego nie uwzględniono i jak przygotować się do tak zwanej wojny wewnętrznej. To jest e, nowinka, Kolejna sprawa. Teheran cierpi na najgorszą suszę od 50 lat, a spadek opadów wystąpił na poziomie 97%. Pięć zapór zaopatrujących stolicę wodę daje zaledwie 1 trzecią zwykłej wydajności. No to jest po prostu katastrofa. Przy okazji, produkcja hydroelektrowni spadła o 40%, czyli Kolejny czynnik, który może skłaniać Iran do eskalacji, zresztą jak w wielu państwach, które obserwujemy, wszystkie wewnętrzne problemy są czynnikami, które skłaniają dany kraj do działań zewnętrznych po to, ażeby uspokoić sytuację wewnątrz. Czyli jakieś zamieszki, jakieś niezadowolenie, niepokoje społeczne. Dosyć wydaje mi się, że to jest... Powszechne teraz zjawisko i niebezpiecznie się rozszerza. No bo jest coraz większa ilość tych krytycznych, negatywnych zjawisk, które uderzają współbieżnie, no i trzeba wybrać jakąś opcję zarządzania kryzysowego i tą najprostszą metodą jest oczywiście jakiś stan wyjątkowy wojenny. Więc to zawsze tak było i chyba ta klasyka będzie grana. Czy twoim zdaniem Putin już się dogadał z Benetem w tej, w tej Roszadzie i zachowa taką pozytywną neutralność? Będzie patrzył przez palce na te wydarzenia do, tak długo, jak nie zostaną naruszone jego aktywa w regionie? Wydaje mi się, że tak. Natomiast tamte ramy akcji są dosyć ściśle nakreślone, i ja bym tutaj nie przewidywał jakichś wielkich grzybów, że tak powiem. Mhm. To będą raczej dokładne akcje, jeżeli to się pojawi. Chodzi o to, żeby pewne instalacje się po prostu zepsuły. I tyle. Także. Precyzyjne widać... uderzenia chirurgiczne. Tak, coś koło tego. Natomiast e, nie wydaje mi się, żeby doszło do tego w sposób taki ad hoc. E, tam jest jeszcze sporo e, kwestii e, cyberataków. Widać, że Iran miał ostatnio z tym problem, ponieważ e, kolejny raz pojawił się e, cyberatak na wielką skalę, ponieważ 4200 stacji benzynowych nie mogło wydawać paliwa. Dlatego, że paliwo jest dotowane przez rząd i jest sprzedawane na podstawie takich kart elektronicznych, cyfrowych, które przestały zupełnie działać. Nie podano, że konkretny kraj odpowiada za to. Wspominało się o jakichś chińskich hakerach i tak dalej. Nie wiadomo co dokładnie, jakichś grupach niezależnych. Natomiast paraliż kraju trwał około tygodnia. Więc to jest bardzo poważna przeszkoda i tego typu sytuacja pojawiła się nie pierwszy raz, bo bodajże w lipcu irańskie koleje miały tego typu problem, że po prostu nie działały. No, są wszystkie możliwe wektory ataku zostały przetestowane, więc można się spodziewać tego, że gdy dojdzie do kulminacji, to będą one wykorzystane jednocześnie. Na razie były to próby powiedziałbym robocze plus medialne, bo pokazano, że słuchajcie, potrafimy robić różne rzeczy, możemy Was unieruchomić na wiele sposobów. I to miało oczywiście wydźwięk propagandowy, także na użytek wewnętrzny. Tutaj w co po niektórych krajach, więc można po tych medialnych doniesieniach na podstawie poszlak wydedukować. Kto był tego autorem? Właściwie nie trudno jest to odgadnąć, więc pozostawiam te też radę do rozwiązania słuchaczom, ale to ma jeszcze co najmniej drugie dno. To jest właśnie takie, że oprócz propagandy jest przygotowanie bojowe, bo było to testowanie konkretnych narzędzi w bardzo konkretnych, specyficznych warunkach. Nie da się dużej akcji w wielkiej skali na rozproszonych sieciach przeprowadzić teoretycznie, prawda, uderzając tylko w kilka punktów. Jeżeli są to systemy centralizowane typu właśnie ta rozdzielnia paliwa z dotacją podatkową, no to trzeba uderzyć w centrale i tego już się nie da ukryć, że taki atak miał miejsce, więc kiedy już się go nie da ukryć, no to trzeba go już przeprowadziwszy, raz, w sensie bojowym, żeby sprawdzić, jak to działa, no to trzeba go tak jakoś wykorzystać na wszystkie możliwe sposoby, bo ta próba jest tylko jedna przed wykonaniem premiery generalnej, prawda? No bo jakoś to przetestować trzeba, prawda? Czy, czy możemy tam wejść i, i, i działać tak, jak chcemy. Zgadzamy się, nie? No, tak. I to, to była właśnie taka próba. Czyli oprócz tych medialnych doniesień, to miało znaczenie także operacyjne. Niestety, czyli jest to przygotowanie do dużej akcji i podejrzewam, że są inne wektory, które zostały rozpracowane, przecież TaxNet już ma kolejną wersję, N plus bodajże 3, czyli od tego momentu, w którym myśmy zarejestrowali jakieś tam lat temu z atakiem na Natanc, no to już jest jego kolejna trzecia wersja, unowocześniona o nowe możliwości. I chyba sądząc z objawów tych na, na gruncie, na ziemi irańskiej obserwowanych, no to jest to narzędzie wciąż skuteczne rozwijane, no z dużym nakładem pracy oczywiście. Więc będzie to grane i okazuje się, że nowoczesność internetowa ma swoje ogromne zagrożenia. Czyli nie na darmo ten internet tak propagują wszędzie. No ma przecież zastosowanie praktyczne militarne. Ja bym jeszcze wspomniał na temat tych kontaktów um, Iranu, ty, znaczy um, Putina tym razem z Iranem. Mianowicie 6 listopada, to jest dwa dni temu, e, została przeprowadzona rozmowa między Iranem i Rosją osobach Siergieja Ławrowa i ministra spraw zagranicznych o bardzo trudnym nazwisku irańskim. Mianowicie na wniosek Moskwy. Moskwa poprosiła Teheran, Teheran o rozmowę i to w trybie pilnym. Jest to dosyć intrygujące, dlatego, że zwykle inne kraje zwracały się do Rosji o, z prośbą o rozmowę. A tu nagle kierunek jest odwrotny. Iran powiedział Rosji w sobotę, że e, zachodnie rządy powinny być realistyczne w oczekiwaniach. Czyli nic, co e, wykracza poza plan rozmów, nie powinno być poruszane na tych rozmowach, które, jak już wiadomo, zostaną wznowione 29 listopada w Wiedniu. To nie było takie pewne do niedawna, ponieważ główny negocjator, heh, główny negocjator ze strony Iranu dostał Katar, w postaci C-19 i nie mógł się stawić w terminie. Rozmowy zostały odroczone. Teraz już wiemy, że to będzie na 29 listopada, więc relatywnie na sam koniec. Wszystkie wskazania mówiły o połowie, o połowie miesiąca, czyli o 15. Natomiast teraz już wiadomo, że to nie doszło do skutku z powodu grypy, że tak powiem. I tak. Co tam dalej mamy? Dalej wróćmy do tych wydarzeń. Cyberatak już był. A, teraz do spraw wewnętrznych izraelskich. Mianowicie samochód Benjamina Netanyahu brał udział w wypadku w Jerozolimie we wtorek, ale to ubiegły, gdzie zderzył się z taksówką. Według doniesień hebrajskich mediów bo w innych nie było to powiedziane, to dopiero po, te, po jakimś czasie się ta wiadomość ukazała. Kierowca tylko został lekko ranny, a byłego premiera nie było w aucie. No tak, ale to jest taka informacja y, dla mnie na przykład nieobojętna, ponieważ y, krótko później okazało się, że y, pozycja y, byłego premiera y, w rządzie radykalnie spadła. Nawet y, zostało to wyrażone w dosyć... Ostrych yy, słowach. Mianowicie, kto to się wypowiadał? Yy, już to powiem. Chyba Liberman. Chyba Liberman, minister finansów. Minister finansów. Sekunda. A no tak. Era posłuszeństwa Netanyahu w Likudzie minęła. Powiedział, byliśmy idiotami i że go nie słuchaliśmy. To są dosyć mo mocne słowa. Wszystko przy okazji uchwalenia budżetu, który przeszedł dosłownie w podskokach, bo na to było kilka dni, a sprawy dąknęły się w kilkanaście godzin od y, rozpoczęcia procedowania. Y, budżet jest y, zatwierdzony. Czyli co? Rząd jest stabilny, harcownicy mają kasę zgodnie z przewidywaniem. To jest moim zdaniem bardzo istotne wydarzenie, całego miesiąca bo długo na te, do tego by, by trwały przygotowania i stanowi to pewną klamrę że, że Bennett już jest tym hmm, prawi, prawdziwym, uznanym przez wszystkich rządzicielem, bo dopiął burzę, który by, by był ostatnim, ostatnią rafą mogącą go przewrócić, prawda? Więc to zostało zrobione i to, jak zauważyłeś w podskokach, czyli że Bennett jest facetem sprawnym, twardym i przede wszystkim rzutkim i efektywnym. Że to wszystko działa, mimo tego, że takie było ostre przejście z epoki Netanyahu, no to młody, energiczny Bennett jest w stanie dokonać tego zwrotu z ogromnie powiększonym budżetem wyjątkowym na potrzeby wojny i w podskokach uchwalonym, więc no, no to pokazuje mimo egzotycznej koalicji, którą on tam spiął, no wielkie siły za nim stojące, no bo to, te marionetki, które tam występują na zdjęciach, to jest jedno, tak? a jak naprawdę to działa, to jest to drugie. No i po tych objawach yy, yy, jesteśmy w stanie odgadnąć, że działa sprawnie, i że ci goście w zapleczu są mocni, jeżeli potrafili tak to przeprowadzić w mocno skłóconym knesecie, bo on jest no, w sposób nieprawdopodobny, no, no, pokłócony sam ze sobą, tam tych, tych koalicji, tych koterii, no jest takie mnóstwo, że tutaj specjaliści się w tym gubią, już nie mówię laicy w, w naszym rodzaju, prawda? <śmiech> tam partii jest osiem koalicyjnych a yy, budżet przeszedł szyderczą większością 61 do 59. Prawda? Wszystko było wyliczone dokładnie na styk <śmiech> i zadziałało. To jest właśnie tajemnica organizacyjna. Jak to zrobić? Ten, no? To jest sztuka demokracji, proszę pana. <śmiech> Natomiast y, widzę tutaj y, wyraźne zakończenie epoki Netanyahu i jego dwunastoletniego panowania, ponieważ jeżeli były koalicjant, czyli minister finansów Lieberman, y, wypowiada się, no, nawet jak na warunki izraelskie dosyć drastycznie i niepochlebnie, y, no to widać, że... Y, ta magia, on użył też takich słów, magia opadła zupełnie. Żaden królik już nie wyskoczy z kapelusza. No tak jest że... pogrzebany. Nie trzeba do niego wracać. Przykryjmy milczenia. To jest człowiek były po prostu. Tak jak sobie czasami żartobliwie mówi Jerzy Urban. <głosy> jak to były człowiek. <głosy> I jeszcze dodałbym fakt taki fotograficzny, dlatego że Zdjęcia właśnie z relacji tych uchwał budżetowych pokazują tego Beneta w bardzo silnej pozycji, zajętego powiedzmy telefonem rozpartego w fotelu, no i Bibiego, który chyłkiem gdzieś przemyka bokiem ze spuszczoną głową w maseczce krzywo założonej. To są takie niuanse, jak uchwycić zdjęcie, które zawiera w sobie relację polityczną i przekaz polityczny. I takich zdjęć I to, było co najmniej trzy to, o podobnym charakterze. To nie znaczy oczywiście, że Netanyahu zostanie postawiony teraz przez prokuratora generalnego przed obliczem Temidy i będzie surowo osądzony razem z małżonką. To tak, tak dalej. Tego to bym należy, się nie spodziewał. Nie należy wybiegać, ale trzeba wy, wyjąć z tej dydaktyki fotogenicznej takie wnioski, że no, jest człowiekiem byłym, czyli już nie jest w ścisłej czołówce, która o czymkolwiek decyduje, został wystawiony na mróz i tam będzie pokutował no, na swojej emeryturze, która sądząc po jego wieku, że tak powiem yy, jego aktywności no, jest przedwczesna wciąż no ale no, zapracował na nią, więc niech z niej korzysta póki może to jest taka przestroga jednocześnie dydaktyczna biblie. Wiesz, że ile tam nazbierałeś, to korzystaj, bo masz prawo bezwzględnego azylu, i wiadomo, że ci tutaj krzywdy nie zrobimy, ale już do tego. Zachowaj tej polityki... ciszę to się nazywa. Tak, do, do tej głównej polityki już się nie mieszaj, bo tylko nam tutaj przeszkadzasz. To tyle znaczy. I dopóki nie staną się jakieś, nie wydarzą jakieś drastyczniejsze kroki z jego strony, o których on tam napomykał ostatnio, jakimiś, bo to oni to mają, tak to w zwyczaju, takie podsmradzanie w kuluarach i Bibi tam wypuszczał różne wstęgi kolorowe tego rodzaju, że przecież ja mam was tu wszystkich zarchiwizowanych, komplet. Wszyscy jesteście u mnie, tak? W bazie danych, no ale lepiej, żeby tego nie robił, bo sytuacja jest, powiedziałbym, historyczna. Jeżeli on się rzuci w poprzek tego, tej parowozu dziejów, jak to mówi Michałkiewicz, to, no to będzie przerąbane. Po prostu ten parowóz przejedzie. I to tyle znaczy. A oczywiście to mówię z boku, jako obserwator i nie chcę być doradcą na Tak odczytuję te znaki, które są przecież do kogoś tam kierowane, prawda? Nie tylko do publiki oglądającej zdjęcia, ale właśnie do tych gremiów politycznych, które to obserwują i rozumieją kto komu, jaki sygnał wysyła. Następnego dnia po uchwaleniu budżetu pojawiła się seria wystąpień baneta razem ze swoimi najważniejszymi członkami rządu na tle izraelskich flag w postawie dumnej, mocnej, zdecydowanej. Także widać, że władza została definitywnie przeniesiona. Koalicja zostaje utrzymana. Co więcej, poobiecywali sobie rotacyjne stanowisko premiera. Z tym, z tym, um, jak mu tam, ja ich czasem mylę. Też na L, ale minister spraw zagranicznych w każdym razie. Taki siwy Elegant, bardzo nie lubiący Polski. Wiedzą Państwo, który to. Także zmiana tego wizerunku jest dosyć mocna, bo na etapie wizyty w Waszyngtonie była to postać uprzejma, nieco pochylona, z postaci takiego petenta, który próbuje coś załatwić. Teraz wszystko to odeszło. Co więcej przywoływane są takie sytuacje, które przedtem nie były, nie były akcentowane. Mianowicie, że Bennett odmówił trzy razy Bidenowi. Powiedział nie w sprawie Iranu, ale jak zaznaczył, nie może powiedzieć o co chodzi. Drugi dotyczył konsulatu Palestyńskiego w Jerozolimie i to jest teraz przedmiotem y, y, polityki zagranicznej ze Stanami. A trzeci dotyczył osiedli, czyli wewnętrznej sprawy na etapie powrotu z Ameryki te sprawy nie były akcentowane. Natomiast teraz bardzo mocno się zaznaczają, czyli widać, że ta indywidualna polityka izraelska zaczyna nabierać na sile wtedy, kiedy oni się zintegrowali wewnątrz własnej koalicji rządzącej. Co więcej, Bennett powiedział, że Teraz rozpoczyna się nowa epoka. Z nowym budżetem to będzie nowy Izrael po trzyletniej anarchii, czy coś prawie, że na pograniczu anarchii, z niepozałatwianymi sprawami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ja to rozumiem jako szybkie uporządkowanie spraw wewnątrz i rozpoczęcie działań w polityce z sąsiadami. No i chyba to nas czeka niestety, no bo już cały czas jakby te odsuwamy tę wizję na bok, bo, bo przecież to jest nieładne, bo nie chcielibyśmy, bo żeby panował pokój, spokój i tak dalej, ale przecież ewidentnie do tego to zmierza i to całkiem jednoznacznie z wielkim powiedziałbym uporem. To od lat jest ta linia realizowana, te, te wszystkie gadki, szmatki o tych konferencjach pokojowych i te dziwne zabiegi o tych układach rozbrojeniowych, które Obama zawarł na wyrost. Przecież sam przyznał, że jest to bardzo ryzykowny, ten traktat z, z, z, śmiały z, atomowy z Iranem, który został rozmontowany, wysadzony w powietrze przez Trumpa na polecenie, na prośbę z Tel Awiwu Benjamina Netanyahu, notabene, który tym się publicznie chwalił, że ma tak potężne oddziaływanie międzynarodowe, że może zadzwonić do swojego przyjaciela w Waszyngtonie. No i zaraz potem traktat pokrojowy, rozbrojeniowy z Iranem ląduje w koszu. No i to... I zarówno to działanie... Obamy wcześniejsze przed, przed kilku laty było na wyrost, jak na tamte czasy, bo było jakby takim zwrotem dramatycznym w polityce regionalnej. Tam wielu, wiele było ofiar także w cieniu, między innymi z wywiadu tych wszystkich informatorów i tak dalej, bo ujawniono tam różnych, różne źródła i tam parę osób zginęło w walkach wywiadów między innymi Izraela z Iranem na Bliskim Wschodzie to, to wiadoma sprawa ale no, ten wiraż został pokonany i potem myśleliśmy no teraz to już tylko pokój, pokój, pokój no, okazuje się, że nie że to można przecież wszystko wyrzucić do śmietnika i zacząć od zera czego właśnie doświadczamy więc znowu tak jakby Powrót do status quo ante jest po takich bolesnych doświadczeniach i serii prowokacji z morderstwami ludzi z najwyższego szczebla, szefa programu nuklearnego, szefa IRGC, tego pułkownika, który był uwielbiany przez swoich podwładnych w wyniku zamachu i, tam, i serii innych skrytobójstw i różnych prowokacji i też nielegalnych nalotów, które się odbywały na różne obiekty w przeciągu tych ostatnich kilku lat, no to powrót do, do beztroskich rozmów i pertraktacji o pokoju jest no nie, nie, nie tyle y, trudny, co, co, co w praktyce tej retoryki y, antagonistycznej wykluczony. No przecież to, to każdy wie swojego prywatnego życia, no nie sposób się umówić uczciwie z chuliganem, prawda? <śmiech> no po prostu jest to niemożliwe. Więc to tego typu przykład. No, chuligan mówi, a przecież ja jestem demokratyczny, jestem pokojowy, wyciągam rękę do zgody. No to w, prawda, w drugiej ręce mam maczugę, ale ona do niczego nie służy, to jest tylko ozdoba, dekoracja. <grym, <grym, no, no jeżeli w to wierzysz, to, to, no to znaczy, że e, e, propaganda na ciebie zadziałała, ale jeżeli nie, podejrzewasz jakieś dziwne machinacje za kulisami to, to, to jesteśmy w jednej drużynie, bo te machinacje wręcz rzucają się w oczy. Te, te, te wszystkie rokowania i kolejne spędy i jakieś tam próby mediacji, no to jest to... to wiarygodność tego jest, powiedziałbym, mocno wątpliwa. A Już nie mówię o skuteczności <śmiech> i ostatecznym wyniku, więc to. Teatr się odbywa Ktoś tam z jednej i z drugiej strony udaje, że coś robi, prawda? nadyma się do kamery i wygłasza jakieś buńczuczne deklaracje, ale z rzeczywistością tą faktyczną to ma chyba już niewiele wspólnego. No, no, no właśnie niewiele. Zaraz po y, tej groźbie Stanów Zjednoczonych, które y, wyraziły się w ten sposób, że cierpliwość ich w stosunku do Iranu jest na wyczerpaniu, Iran niezwłocznie zaproponował rozmowy negocjacyjne, ale w gronie europejskim wyłącznie, na terenie jednego z krajów wchodzących w skład tej grupy, czyli Wielkiej Brytanii, Francji lub Niemiec, lub w Teheranie. Jak dotąd nie otrzymał odpowiedzi, wiadomo, że takie rozmowy nie mogły się wydarzyć, ale to był kolejny ruch odwlekający pokazujący niby aktywność, ale która z góry była stracona na niepowodzenie. Znaczy skazana na niepowodzenie. Także takich ruchów ze strony Iranu jest trochę. A to negocjator ma COVID, a to niby chcą rozmawiać, ale nie teraz. Innym razem znowu mówią, że niezwłocznie w rozumieniu irańskim to jest zupełnie inaczej niż w rozumieniu zachodnioeuropejskim i amerykańskim że to po prostu są zupełnie różne czasy. Oni to mówią, że to będzie ledwie już, zaraz. No ale to będzie dopiero wtedy, kiedy nastąpi tak zwany czas właściwy. To, co jest właściwe na Bliskim Wschodzie, no to, to jest maniana do trzeciej potęgi. No właściwe to chyba e, oznacza, tak jak tam minister zagraniczny mówił, że ma e, uzasadnione postanowienie i nadzieje że dojdzie do reaktywacji tego traktatu w marcu 2022, czyli to, no, ponad kwartał. No, no, to sporo czasu na negocjacje. Myślę, że do tego momentu te główne karty zostaną rozegrane. Ale jednocześnie pojawiły się audycje publicystyczne, czyli już nie notabli rządowych. Czy izraelski atak wyprzedzający na Iran jest możliwy i czy jest wart swojej ceny? No i tutaj był podcast, taki dosyć długi, 40-minutowy, mówiący o tym, że izraelscy przywódcy wyraźnie ostrzegają przed zbliżającym się uderzeniem, wyprzedzającym oczywiście, bo tylko takie prewencyjne uderzenia są uznane za skuteczne. Odwrotny kierunek nie byłby możliwy. E uznają natomiast to, że konsekwencje wo wojny irańsko-izraelskiej byłyby druzgocące dla państwa Izrael. Także to już e powolutku istnieje w świadomości społecznej. To jest e też kolejny poziom e przygotowania mentalnego tym razem jeżeli tego typu dyskusje publicystyczne się odbywają, no to coś to zapewne znaczy. Zarówno Izraelczycy i Żydzi z diaspory powinni mówić o tym, jako coraz bardziej realistycznym scenariusz. No to Że jest taki... masowanie, masowanie opinii publicznej plus rachunek sumienia taki moralny, Chodzi o zdobycie hmm, społecznego przyzwolenia albo hmm, neutralnej rezygnacji, że jest to nieuniknione, co na jedno wychodzi w sensie społecznym. Dlaczego? No nie można hmm, prowadzić agresywnych działań wbrew woli w większości, bo przynosi to opłakane skutki polityczne i wszelkie inne w długim okresie. Chodzi głównie o utrzymanie spoistości etnicznej, kulturowej, prawda? Czyli trzeba zbudować jakiś konsensus społeczny, zbiorowy, w czym oni przecież celują jako, jako grupa etniczna od tysięcy lat. Budowanie konsensusu takiego wewnętrznego, powiedziałbym nawet mafijnego, że wprawdzie dzielimy się na tysiąc frakcji, ale w tych najważniejszych sprawach zawsze stoimy jeden za drugim i będziemy się nawzajem wspierać. Właśnie o coś takiego chodzi. Jeżeli podejmiemy decyzję na temat ataku na większego od nas, wyraźnie wroga, który może nas nie tylko jest zdolny do ataku, ale także w przypadku poważnej bójki może nam państwo całe zniszczyć. Do gołej ziemi, co przecież ewidentnie już w archiwach takie zapowiedzi istnieją. No to musimy zbudować szerokie poparcie społeczne akceptujące taki stan rzeczy. No bo wybór jest naprawdę hamletowy. Jeżeli się na nich rzucimy, to oni mogą nas po prostu zniszczyć całkowicie. W sensie tego państwa, nie mówię o diasporze, ale w sensie państwa, które stanie się dysfunkcjonalne i na pewien czas zniknie. Więc co robić w tej sytuacji? No, postawieni w odpowiednim punkcie, nasmarowani tą ideologią i tym codziennym praniem mózgów, ten budowaniem od, od wielu miesięcy nastroju nieustannego zagrożenia psychozy strachu dochodzi w pewnym momencie do tej, tej rezygnacji psychicznej polegającej na akceptacji nieuchronnego. Trudno. Wiemy, że no, grozi to śmiercią, ale nie mamy innego wyboru, no to rzucamy się w przepaść. To tyle no, znaczy. jest, jest to pod, podkreślane w, przez taki zwrot, który dyplomaci używają bardzo często i właściwie za każdym razem, że Iran jest y, dla Izraela zagrożeniem egzystencjalnym, czyli fundamentalnym, tak. warunkującym tak. przeżycie. Tak, no to właśnie o to chodzi. Do, do, musi dojść do powszechnej świadomości każdego, że chodzi tu o, o kwestię życia i śmierci wręcz jeżeli my czegoś nie zrobimy, to oni w końcu nas po prostu zabiją. No, jeżeli to, ta akceptacja tego, tej, tej, tej greckiej tragedii będzie miała wymiar szerszy, społeczny, narodowy, no to wówczas dopiero będzie przyzwolenie tak, na działania ekstremalne. I dochodzimy do tego punktu. Ja nie wiem, czy on został osiągnięty, nie jestem znawcą tej konkretnej duszy lokalnej, ale tak obserwując syndrom tej jednostki chorobowej dochodzę do przekonania, że jeżeli jego, tego punktu nie osiągnięto, to jesteśmy bardzo blisko tego, tego schizofrenicznego punktu, w którym, żeby przeżyć musimy popełnić samobójstwo. No, no tak, właśnie. Nie ma w tym żadnych jest... przesady. To yy, psychologicznie no... tak się właśnie odbywa. Pamiętajmy w tym przypadku zawsze o tak zwanej opcji Samsona. To jest również biblijna sprawa. Można sobie to sprawdzić. Jeżeli mamy zginąć, to przynajmniej w możliwie większym hałasie i pociągając tak. za sobą <coughs> wszystkich swoich wrogów. To może się wydawać przerysowane i takie jakieś no, no, kulturowo dla nas nieprzystępne. No jak to? I przecież to jest nie, nie po ludzku, to, to, to, to, to nikt tak nie myśli. No, być może tak, ale przestrzegam przed używaniem dużych kwantyfikatorów, nikt albo wszyscy. Po prostu przyjrzyj się tym przejawom, objawom lokalnym, a wtedy dostrzeżę, że to co narysowałem odpowiada rzeczywistości. Tutaj po prostu trzeba zastosować kwantyfikator szczegółowy, który zaczyna się od "istnieje taki ktoś, kto myśli w ten sposób". Specjalny. No i on tak. jest sam siebie charakteryzuje jako kto, jako wybrany. No to specjalny. Jako... Czyli wiemy już dużo na ten temat. Eee, kolejna case. tutaj jest kolejna tutaj jest niespodzianka, mianowicie po wielokrotnych ostrzeżeniach Blinkena w stronę Izraela. Nie bawcie się z inwestycjami chińskimi. A tam mamy port, który jest obsługiwany przez Chińczyków w bezpośrednim sąsiedztwie portu wojskowego, do którego Amerykanie zawijają i gdzie stacjonują. No i Chińczycy to jeszcze... wykorzystują na 357 sposobów przecież. Tak, ale widzę tutaj taki pewien detal. Mianowicie chodzi o pewne mapy. Z 31 października notatka o znamienitym czasie umieszczenia 11.59. Ja sobie tutaj na czerwono to pokolorowałem. 11.59. 31 października, czyli to jest Halloween, tak? Nie? Tak, za minutę nastąpi 1 listopada. I... Więc proszę, no. proszę, słuchajcie państwo, yy, mianowicie szczegółowe zdjęcia wrażliwych obiektów izraelskich, w tym elektrowni jądrowej, są teraz dostępne online. Zmiana w prawie amerykańskim za czasów Trumpa oznaczała, że yy, te rzeczy były... Yy, Cenzurowane. A teraz coś się weszło w życie i, i jakieś przepisy spowodowały, że rozdzielczość zmieniła się z dwóch metrów na piksel na 50 cm, czyli czterokrotnie zwiększenie rozdzielczości dla Izraela Zachodniego Brzegu i Gazy. Jeszcze... Na początku tego roku dziennik Haret spytał Gogla, czy zamierza ulepszyć swoje zdjęcia, które posiada z Izraela. Ale gigant technologiczny powiedział, że nie ma planów dzielenia się tą wiedzą z nikim. Natomiast w zeszłym tygodniu dostawca map internetowych dla stron Gogla zapowiedział, że rozdzielczość zwiększy. Czterokrotnie właśnie. No. Także o, hmm. kolejny od cyfru... przypadek. No, ale odcyfruj nam to, te, te demonstracje. Co to znaczy? Oprócz tego Otóż. Ochodzenia... My... Otóż. Yy, bo to jest tylko fragment artykułu. On był dosyć długi. Mianowicie yy, możliwość wykorzystania tego, bo tam były komentarze generałów i wojskowych <śmiech> niższego szczebla, którzy są yy, zaangażowani w obronę przeciwlotniczą jeżeli tego typu zdjęcia są dostępne praktycznie dla każdego internauty, więc poziom zagrożenia radykalnie wzrasta, ponieważ możliwości rozpoznawania celów i programowania środków ataku są zdecydowanie lepsze. Niby dwa metry to nie jest wiele, ale to pozwala na śledzenie różnych no po prostu statycznych co prawda, ale instalacji przemysłowych i wojskowych. Taki poziom dokładności, jak w innych częściach świata, umożliwia osobom niepowołanym dostęp do tych map, które przedtem były po prostu utajnione. Tam były obszary zupełnie zamazane, które były niemożliwe do rozpoznania i do, do nawigacji za pomocą tych map. Teraz to się zmieniło. A jakby nie było, Google jest amerykańskie. Mówisz o rozdzielczości, która się powiększyła czterokrotnie w sensie y, y, praktycznym, co to, to oznacza. Kilkunastokrotnie, dokładnie 4 do kwadratu wzrosła użyteczność, bo tu mówimy o dwóch wymiarach, x, y. 4 do kwadratu, czyli 16, czyli kilkanaście razy wzrosła dokładność rozpoznawania obiektów i pozycjonowania celów. Dokładnie tyle to znaczy, a to jest ponad rząd wielkości. Więc e, e, oprócz, tak powiem, technicznej dokładności nacelowywania lów różnych wyrzutni, ma to także efekt e, poważny polityczny, dydaktyczny taki, że no, odkrywamy część e, waszych tyłów, zdjęcia satelitarne, które umożliwiają y, y, y, różnym tam działaczom, różnym tam jednostkom no, celne y, eliminowanie waszych y, zasobów. No i wyciągnijcie z tego stosowne wnioski i poczynijcie odpowiednie kroki. Mam wrażenie graniczące z pewnością, że jest to y, ze strony Bidena demonstracja siły po nieudanych z jego punktu widzenia konwersacjach z nowym premierem Bennettem, który mimo przywołania go do porządku nie zachowuje się odpowiednio, nie zachowuje, że tak powiem dystansu i spokoju i no i ta, takiego porządku dziobaniak do tej pory obowiązującego w związku z tym Biden przecież nie sam, tylko na czyjeś polecenie przywołuje go w ten sposób do porządku. Jeżeli rozpętasz w awanturę w regionie, no to będziesz zdany na jej konsekwencje, bo my tych śmieci za ciebie nie będziemy sprzątać. Ja to widzę tak samo, tak samo. Byliście do tej pory pod naszym parasolem. Trzymaliśmy was jak y, y, kura wysiadywany jajka pod parasolem ochronnym amerykańskim kosztującym dziesiątki, setki miliardów. Tak? My teraz się z tego regionu tak. wycofujemy, bo mamy inne wielkie zagrożenia globalne. I musicie sobie radzić sami, ale nie w ten sposób, że rozpętacie jakąś tam rozpierduchę, a my przylecimy do was z pomocą, bo umieracie, tutaj się stał wielka krzywda. Nie. Jeżeli coś rozpętacie z własnej inicjatywy, to możecie sobie radzić sami. To... Ja też takie przemożne mam wrażenie, że ten stan rzeczy się umacnia, czyli nie ma bezwzględnego poparcia dla działań Izraela ze strony Stanów Zjednoczonych, Owszem, jest kontynuacja i finansowania i tutaj, że tak powiem, sympatii politycznych w dużym zakresie. Natomiast po pierwsze nie za wszelką cenę i z całą pewnością nie na pierwszym miejscu. Bo zwrot Stanów przeciwko Chinom jest aż nader widoczny. Przed tym, co się dzieje ze strony, przynajmniej na przykład tak, generał Mark Miley ostatnio się wypowiedział jako pierwszy urzędnik Pentagonu, potwierdzając yy, ten pocisk hipersoniczny yy, zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych, chiński oczywiście i udaną próbę skomentował w sposób, że to jest taki moment jak wystrzelenie Sputnika yy, z lat 60 -tych. czyli jest to rewolucja technologiczna. Jeżeli Druga strona posiada y, nośnik, który wymyka się spod kontroli y, wszelkim praktycznie systemom obrony i może w sposób bezkarny poruszać się w, y, nawet na orbicie okołoziemskiej, takiej niskiej i wykonywać dowolne zadania. No to jest kłopot dla Stanów Zjednoczonych. No to jest podwójny, bo oni tam wykonali de facto dwie próby udane bo co dotyczyło to dwóch ataków, zdementowane oczywiście w mediach i także przez Chińskie Ministerstwa Zagranicznych, bo mówili o jakimś błędzie, o tam, o, że coś się urwało i satelita się roz, rozpadł przez przypadek. No ale specjaliści wiedzą swoje i, i wiedzą, że odbyły się dwie udane próby chińskiej broni e, hipersonicznej, satelitarnej. A problem jest podwójny, bo dotyczy nie tylko tego, że Chińczycy opracowali własne autorskie systemy broni hipersonicznej, początkowo kolaborując z Rosjanami, ale część tej technologii ukradli, a część sobie sami te krytyczne, brakujące, opracowali w międzyczasie przez kilka ostatnich lat. Czyli mogą te rakiety z łodzi podwodnych, naziemnych, ze swoich samolotów, na przykład odrzutowych, dalekiego zasięgu i innych środków mobilnych i stacjonarnych na Ziemi wystrzeliwać, ale mogą także robić to z satelity, a to oznacza, że będąc na orbicie mogą razić cele orbitalne, czyli mówimy o wojnie gwiezdnej. Gwiezdne wojny się realizują na naszych oczach i oni mają plan, bo, bo dla, zademonstrowali, że mogą wystrzelić to, te broń jakiegoś tam rodzaju, w tym momencie to była broń elektromagnetyczna, ale także inne kinetyczne możliwości mają na orbicie niszczenia satelitów, to ma bardzo poważne znaczenie strategiczne dla systemów łączności, w ogóle prowadzenia wojny jako takiej, i mogą razić cele naziemne, tak? czyli dowolny punkt na globie mogą taką rakietą hipersoniczną trafić, i nikt nie będzie w stanie ich powstrzymać. Więc yy, mówimy o i zupełnie innym poziomie eskalacji możliwego konfliktu, o nowych możliwościach y, technicznych. Y, y, szczegółowo temu się przyjrzawszy po prostu włos staje dęba. No bo to się robi, taka wojna powiedziałbym y, z coraz większą stawką. Y, I Chińczycy bardzo chętnie i y, y, y, z, z taką ochotą tę stawkę podbili żeby pokazać, że z nami to nie są takie zabawy, że jesteśmy już takim krajem trzeciego świata. Jesteśmy krajem pierwszego świata i mamy zamiar stać się liderem technologii także wojskowych w nieodległej przyszłości za 20 lat, a w sensie historycznym to jest bardzo krótko. I pokazujemy wam nasze niektóre zabawki, testując je bojowo, przygotowując się do zabaw, tak powiem, gier wojennych także pokazując to medialnie z waszym konsultantom militarnym, tym wszystkim think tankom, żeby za mocno nie podskakiwali w tych swoich scenariuszach, bo jesteśmy w stanie wam nie tylko podbić oko, ale po prostu was wyeliminować. Więc te, te, tego rodzaju rozmowy na najwyższym szczeblu, no już rozumiesz, że że tak adrenaliny no wykroczył po, poza kreski czerwone. Czyli tak. I tu mówimy już o takiej o takim, no to są rozmowy mafijne, tak, już na najwyższego szczebla. Co dalej? Gabinetowe, no. gabinetowe, tak. Co dalej nie wiemy, ale robi się bardzo ciekawie. No, ja tu mam jeszcze Chińczycy, kilka takich informacji, Chińczycy które są, są dziś. Obecnie na czarnej stronie księżyca, Dark Side of the Moon, jako pierwsi zamierzają zbudować tam razem z Rosjanami stację orbitalną na ciemnej stronie Księżyca, gdzie wciąż funkcjonuje, wbrew początkowym, tak powiem, prognozom, że coś na pewno się zepsuje, ich łazik księżycowy on to po prostu jeździ po tej niewidocznej stronie Księżyca. Dopowiedz sobie, jakie możliwości militarne daje taka stabilna obecność razem z bazą wojskową po drugiej stronie tarczy naszego satelity. No, to, to jest wojna, że tak powiem, satelitarna podniesiona do potęgi, no bo to jest satelita stały, tak? Trudno go, że tak powiem, jednym uderzeniem usunąć z orbity. Jak niektóre sztuczne satelity, prawda? To jest stały satelita, a na tym stałym satelicie Chińczycy coś tam zaczynają budować. No to tak. zmieniła się, ewidentnie zmieniła się epoka, to już nie jest ta kwestia, czy Chińczycy są w stanie wylecieć w kosmos, tylko no, no, przeskoczyli kilka szczebli i, że tak powiem, te bajki o, o, y, o psie łajka i tym podobnych wyczynach sprzed 60 lat, no to jest zamieszkał przeszłość. Chińczycy to wszystko przerobili w przeciągu jednej zaledwie dekady i wyruszyli w przyszłość, zostawiając za sobą całą resztę peletonu, bo po prostu są na prowadzeniu. Mnie się podobał styl, w jakim Chińczycy znaleźli się po drugiej stronie Księżyca i w ogóle na Księżycu, ponieważ pewnego dnia praktycznie przysłali Amerykanom pozdrowienia z Księżyca. Tak to się tak. odbyło. I bardzo wysokiej rozdzielczości zdjęcia, które to uwiarygodniają. Zdjęć rozdzielczości dziesięciokrotnie i więcej takich, które NASA do tej pory publikowało. Więc no to jest takie pozdrowienie, że tak powiem, z taką nutką e, z, z, z ironii, że zobaczcie, wy retuszujecie te zdjęcia z drugiej strony i tam ciągle nic nie widać. A my możemy wam dać, friko, zdjęcia 10 razy większej rozdzielczości i zgadnijcie, jaką naprawdę mamy. No tak, no tak. To, że coś się dzieje właśnie już na kierunku dalekowschodnim, Widać, widać także po działaniach y, ministra obrony Benego Gansa, który jak się okazuje przeprowadził y, końcem października tajną pięciodniową wycieczkę do Singapuru, która obejmowała jak zwykle spotkania związane z bezpieczeństwem narodowym i tak dalej. Y, miejsce spotkania nie było y, ujawnione, natomiast kilka mediów izraelskich tych. Y, hebrajskojęzycznych e, ujawniło te sprawy, natomiast angielskojęzyczne zostały szlaban. I to jest ciekawostka, dlaczego tym hebrajskojęzycznym to uchodzi, a tym angielskojęzycznym nie. Ja już Ci zdradzę tajemnicę, bo to jest... Ale to najpierw do swoją myśl. No, e, jak wiadomo, Singapur jest e, po Indiach e, drugim co do wielkości importerem towarów z Izraela. Jak się można domyślić, zwykle jest to technika wojskowa. To tyle. No, Ta jest bardzo prosta, bo chodzi jak zwykle o mamona, czyli o szmalec, czyli o geszepty, czyli o no, miłe sercu przekle. I tu wiara mojżeszowa nie zna kompromisów. Wie, jak to się robi. Wie, że to jest podstawa i na tej podstawie można budować zarówno przyjaźnie, jak i animozje. No i tak postępują bardzo logicznie. My od kilku długich miesięcy, między innymi, no co najmniej od późnej wiosny, od maja tego roku, to taka wstawka reklamowa w, w, w naszym, w, w naszym cotygodniowym newsletterze kryptowalutowym, żeśmy to już rozkładowali, że do Singapuru odbywają się liczne pielgrzymki różnych biznesmenów i różne tam nowe inwestycje są lokowane nie bez powodu, bo wiele wskazuje na to, oczywiście nie stawiamy na to wszystkich pieniędzy, ale widzimy taką realizującą się obietnicę, że wielkie fundusze inwestycyjne przy cichym wsparciu wektorów politycznych umieszczą się w Singapurze jako w takim... W takiej nowej Szwaj Szwajcarii, dalekiego wschodu, między komunistycznymi Chinami i tak zwanym światem wolnym dolarowym, gdzie będzie to taki hub eksportowo-importowy umożliwiający obrót innymi walorami cyfrowymi w nowej epoce z elektronicznego juana, e-juana z innymi... Walorami, na przykład dolarowymi, czyli stablecoinem USBC, USDT i z tradycyjnymi walutami zachodnimi, kiedy nastąpi jakieś, jakaś konfrontacja, nie daj Boże, wojenna. Singapur będzie na aucie, będzie takim no, neutralnym, prawda, naturalnym, wolnym obszarem celnym, gdzie wszystkie pieniądze będzie, będzie można łatwo obracać i nic tam nie zginie. Dlaczego? To wiadomo, dlatego że przed dwóch tygodni wiadomość z samego Pekinu Ministerstwo Finansów Chińskie zawiadomiło, że owszem Bitcoin jest na kontynencie zabroniony, ale na rynkach zewnętrznych firma, taki duży operator z większościowym udziałem Skarbu Państwa Chińskiego rozwija swoją działalność, czyli tam kolejne miliardy dolarów, te inwestycje zostały wpompowane właśnie w Singapurze, gdzie chiński operator giełdowy będzie wymieniał e, bitcoiny na e-juany, e, e, e, tak w skrócie, bo to do, do tego się sprowadza. Czyli takie nowe okno wystawowe zamiast naturalnego Hongkongu, do którego wszyscy się przyzwyczaili i uważają za pewnik, że Hongkong się będzie dalej rozwijał, między innymi w walucie cyfrowej. Nie. Hongkong zostanie zaduszony regulacjami różnego rodzaju, między innymi administracyjnymi, dla przykładu, jako, nie, jako prowincja nieposłuszna. A rozwinie się Szanghaj i Singapur. Zmiana warty. Tak jest. Nowe czasy, nowe wyzwania i nowe kierunki. Yy, jeszcze tak, jeszcze bym dorzucił do tych... Mm... Rozważań, które są związane z przekierowaniem głównego teatru na daleki wschód, że te wsparcia wojskowe Stanów Zjednoczonych w stosunku do Izraela owszem są deklarowane i tak dalej, ale um, ostatnio właśnie pojawił się ciężki bombowiec, który przenosi, był eskortowany przez F-15 IDF-u, Izraelskich Sił Lotniczych, który może przenosić te ciężkie bomby, które burzą bunkry głębinowe, ale w ilości tenże bombowiec, sztuk jeden. Czyli wysyłamy wam pomoc, owszem, w postaci jednego bombowca, który ma tutaj znaczenie propagandowe, on sobie tam lata. Widać też, że to nie jest eskadra bombowców. To nie jest tak, że można wysłać jeden samolot, który zbombarduje cały kraj i skutecznie powróci do bazy. To jest już na tym etapie techniki niemożliwe. To by musiało być w bardzo poważnym zakresie przeprowadzone działanie. Czyli to jest kolejny element, który potwierdza. Stany są zainteresowane dalekim wschodem. Tutaj są to działania, może nie pozorowane, ale takie troszkę tradycyjnie umocowane we wspólnej pomocy wojskowej i tylko tyle. Ja nie widzę tutaj zaangażowania po stronie Bidena, który chciałby cokolwiek ryzykować i co więcej widzę podobne ustosunkowanie ze strony Rosji, że nie powinno się tutaj wydarzyć coś grubego, owszem jakieś tam prowokacje, chyba że no, opcja Samsona i te sprawy. Natomiast... Nie za zezwoleniem y, głównych mocarstw, czyli y, Stanów Zjednoczonych i zainteresowanej Rosji w tym temacie. Chiny, jak się do tego za, y, zapatrują, to tego y, na razie nie widać. Chiny są dosyć dyskretne w tym temacie. Korzystają, gdzie się da, z terytorium Izraela, y, czy w postaci instalacji, czy w postaci y, jakichś obiektów logistycznych. I tyle. Trudno tam y, ich postawę rozpoznać. No na pewno nie będą dużo ryzykowali i nie będą y, stawiali na szali własnych y, sił witalnych y, dla jakichś celów ideologii, tam czy religii, bo są przecież wiadomo, a religii nie z definicji, więc mają w nosie takich i innych bogów rządzących y, tą przestrzenią. Po prostu. <śmiech> więc wiadomo, że żadne tam walki e, klanów religijnych nie, nie mają zamiaru kraczać, chyba, że te miałyby zagrozić interesem globalnym. A na to na razie się nie zanosi, więc chyba te e, zapowiedzi, że będą bronili razem z Rosjanami Iranu, no to w dużej mierze są na wyrost, bo będą bronili o tyle, o ile ktoś zagrozi i bezpieczeństwu ich inwestycją, tam poczynionym celem wydobycia lukratywnego i przerobu tzw. Tak paliw kopalnych ropy naftowej, której cena ostatnio rośnie i chyba przez długie lata pozostanie na wysokim poziomie. Więc te aktywa mają swoją wartość w dobie globalnego ocieplenia i religii Grety Thunberg szczególnie ważną, bo jak wiadomo, jak wyłączamy kopalnie węgla e, brunatnego, co mamy do czynienia w, na przykład w Surowie e, i węgla kamiennego na pozostałym terytorium nadwiślańskiego e, Bantustanu, e, to, to wtedy no, e, zagląda nam w oczy e, wspominany niedawno obraz e, lo, e, e, blackoutu, e, zaciemnienia zimowego, że brakuje energii w szczycie. No. Szczytowanie, trudne szczytowanie to przypadłość nie tylko mężczyzn w średnim wieku, ale także gospodarki energetycznej, jakby widać na wykresach. Więc jest problem podstawowy, bo jak, jak, jak, jeżeli dojdzie do czegoś takiego, to zawał gotowy. No i nie chcielibyśmy tego obserwować, więc ludzie sobie gromadzą zapasy ropy naftowej. W szczególności Chińczycy budują rezerwy strategiczne, a właściwie je rozbudowują. Więc e, tak jakby no, przygotowywali się na e, scenariusz Dark Winter. Nie chcę być tu prorokiem i coś tam przewidywać, niemniej wiele sygnałów w tym kierunku prowadzi. Oni chcą zabezpieczyć swoje aktywa naftowe długoterminowo, czyli głównie Chińczycy przy uważnym i przyjaznym wsparciu Rosjan, którzy mm, eksportują swoją Europę, ale także budują i nadzorują rurociągi strategiczne, prawda? Po to są potrzebni Chińczykom jako taki niezbędny partner w tym y, trójkącie. No i tak, no, co będzie dalej, to zobaczymy. Na pewno rysuje się, że tak powiem, jakby no nie całkiem statycznie i nie całkiem leniwie. No właśnie, sytuacja się robi coraz bardziej skomplikowana i to na wielu polach jednocześnie. A jak to zwykle w przypadku takich punktów zwrotnych w dziejach historii politycznej świata, gdy coś w jednym miejscu trzaśnie, no to leci cała konstrukcja i wszystkie kraje zaczynają ciągnąć w swoją stronę. To jak z pana Tadeusza, gdy duży dusi dużego, mały dusi małego. Także można się spodziewać, że wszystkie te punkty zapalne, gdyby się coś wydarzyło, rozgrzeją się jeszcze bardziej. Co jeszcze bym tutaj dorzucił, żeby taka sytuacja z tym Izraelem nie była jednoznaczna, że no niby prą do konfliktu i tak dalej, ale zdają sobie sprawę ze wszystkiego, co może się z tym wiązać, łącznie ze, z poważnymi konsekwencjami, z anihilacją wprost. Lider partii Likud Hanebi. Niejaki. Mówi, że Izrael musi uderzyć w Iran do końca roku, jeśli nie będzie nowego porozumienia w sprawie broni nuklearnej. Do końca 2021 podkreśli. Oznacza to jak zwykle, że wszyscy będą ciągnąć w swoje, w swoją stronę. Jedni konflikt promują, inni znowu przed nim przestrzegają. Więc jak zwykle są to działania informacyjne na dwie strony. Praktycznie nie będziemy się tego mogli e, dowiedzieć. Owszem, cała narracja dryfuje w tą stronę. E, tak jakby wszystko miało być przygotowane z dnia na dzień. A z drugiej strony znowu e, kwestia ryzyka. Które z tych sił przeważą? Nie wiem, wydaje mi się, że powolutku wszystko już zostało powiedziane. E, wszystkie te działania, które można sobie było wyobrazić, też już przebiegły. Aktualnie przebiega seria ćwiczeń najrozmaitszych, a to wezwanie rezerwistów z dnia na dzień przez sms -y i telefony, żeby sprawdzić statystykę zgłaszalności się do jednostek macierzyńskich, a to syreny ataków lotniczych dwukrotnie w ciągu dnia, które też mają pokazać, czy wszyscy są w stanie dotrzeć w odpowiednim czasie do schronów. To są oczywiście wyznaczone też punkty. Z ciekawostek, system obronny Izraela przewiduje wybiórcze zastosowanie sygnałów ostrzegawczych, ponieważ żelazna kurtyna, która jest systemem defensywnym przed atakiem powietrznym, oblicza szczegółowo, gdzie dany pocisk spadnie, czyli nie fatyguje, regionów niezagrożonych. Jeżeli coś, jakiś pocisk spada w terenach niezamieszkałych lub nieistotnych, wtedy tego alarmu nie ma. Także to wszystko widać już, przechodzi na poziomy codziennego treningu. To już jest wyraźne. Na ile to może być tutaj ostre? No trudno powiedzieć. Natomiast takie deklaracje jednego z szefów partii, że a tak musi nastąpić do końca 2021 roku. No lekko wzdryga myślę wszystkich nas, którzy tego słuchamy. Nie podoba mi się to pod tym względem, że Izrael jest znany z tego, że jest niepokorny i pewne działania polityczne i wojskowe wykonuje zupełnie na własną rękę. Niby tam informuje, ale tak to robi, że informacja nie jest w stanie być wykorzystana w tak zwanym realistycznym terminie, czyli coś jest zbyt szybko przed atakiem. Jakiś przekaz nie umożliwia żadnych działań logistycznych albo sprawy są już w toku, wtedy kiedy mleko się rozlało i jest już za późno na cokolwiek. No to tak jak w tym dowcipie. Jeden do drugiego mówi, ty, ale ty nie pożyczysz mi pięciu złotych. A ten drugi odpowiada, ale dlaczego nie? A pierwszy mówi, no jak nie, to nie. No. Na tej zasadzie, wiesz, rozmowa niemego z głuchym, no. ktoś tam wygłasza swoje opinie, wiesz, do, do kamery i wiadomo, i tak to z tego wyniknie. Także dziw, dziwnie to wygląda i y, y, ja co prawda mam tutaj swoje przewidywania, ale y, ich terminarz y, wydaje się raczej wiosenny mimo wszystko, dlatego że y, cała procedura przeprowadzenia tych wszystkich y, ćwiczeń, y, jak widać, y, nie do końca y, jest wyczerpana. Raz po raz pojawiają się poważniejsze stopnie zaawansowania, więc tego tam jeszcze troszkę jest. Są skoordynowane służby policyjne, pożarnicze, medyczne. Ćwiczenia są praktycznie raz w tygodniu, bo to cała ta seria została zaplanowana na dłuższy okres. Przeprowadzone były też próbne naloty. Oczywiście takie fikcyjne, tak? bo wiadomo, że to Koordynacja tego typu rzeczy no, wymaga przeprowadzenia wielu czynności i nawigacyjnych, i, i, i logistycznych, i ładowania ładunków najrozmaitszych. Także, co, no, właściwie możemy się spodziewać wszystkiego, aczkolwiek nie z dnia na dzień. Nie z dnia na dzień. Myślę, że to do końca roku wytrzyma. Czyli stawiasz na Paschę, to bo, bo Boże Narodzenie tak. wygląda na to, że taka pozytywna wiadomość dla wszystkich, którzy już tutaj z siwiejącym włosem nas słuchają i, i, i, i wyglądają końca świata, że to to Ej, zaraz się wszystko zawali. No nie, no nie zawali się nie tak od razu, bo po, musisz troszeczkę przyciągnąć pasa i, że tak powiem, Zwiększyć koordynację i zagęścić ruchy, ale wciąż to nie jest jeszcze koniec. Dopiero się, tak powiem, rozgrzewamy, ale zanim ta, ta, ta, ta, ta główna rozgrywka nastąpi, no to chyba będziemy mieć normalne, no w cudzysłowie, w czasach covidu. Ja proponuję święta, święta przy świecach. Święta przy ale świecach. To nie, ale to nie ważne, jakie to będą świece szabasowe albo nie. Ważne, że będą wiesz, takie świąteczne nasze. I że Boże Narodzenie jeszcze będzie jakieś takie, no, nie do końca zwariowane. Ale jeżeli chodzi o Paschę najbliższą, no to już bym tutaj z wielkich zakładów nie stawiał. Tym bardziej, że moje zegarki, że tak powiem spekulacyjne, nam różnie nastrojone, Między innymi na krypto, no, pokazują ten Great Reset i tak mniej więcej na wczesną wiosnę. Ale no to, to, to, takie, to jest taka podpowiedź tutaj dla komisarów, żeby się tutaj zapisywali i brali udział i konsumowali bieżąco produkowane raporty różnego rodzaju. Między innymi miesięczny raport ostatnio był taki bardzo intrygujący, ciekawy. Podsumowanie, no powiedziałbym nawet dramatyczne podsumowanie bardzo intensywnego października. To kilka dni temu wyszło konkretnie, nie wiem, tam, że wtorek, czwartek, jakoś tak i jest dostępny, oczywiście, niestety, odpłatnie. No, ale no, taka robota, proszę Pana. Więc, no, zareklamowaliśmy, jest też sporo rzeczy, jak widzisz, całkowicie frijko. Rozmawiamy sobie na te tematy i nie ukrywamy niczego, brakuje nam tylko czasu, żeby to wszystko, że tak powiem, odpowiednio, szeroko omówić, bo jeżeli chodzi o, o tematykę, o podstawy, o źródła, materiały i tak dalej, to jest tego takie multum, że często się trudno przez to przekopać. Więc to Raczej nadmiar, tutaj jest choroba nadmiaru niż odwrotnie. Kłopot jest ogarnięciem tego wszystkiego. Klęska urodzaju, tak takich wiadomości. Tak, no to niestety ona się zagęszcza, więc te umiejętności piramidowane tutaj przez nas już od wielu lat selektywnej zbiórki informacji i bardzo szybkiej jej analizy takiej powierzchownej, ale bardzo no, przeważającej mierze trafnej, czyli odrzucania sieczki i selekcji takiej wstępnej z tych tysięcy dostępnych do setek w pierwszym rzucie, a potem dziesiątek tuzinów tego, co będzie obrabiane, że tak powiem, analizowane jest bardzo przydatna. Myśmy to opracowali, że tak powiem, na biegu, razem z tym rozwojem internetu dynamicznym i myślę, że już jesteśmy blisko optimum, zawsze można to poprawić, ale jesteśmy już w miarę skuteczni, co widać po naszych rozmowach także. Ty tam przesiewasz dziennie dziesiątki, grube tych informacji no i dochodzisz do tego, że z tego ważne jest kilka, a potem, jak rozmawiamy raz na dwa tygodnie, no to kilkanaście takich wiodących trzeba by omówić, prawda? No zawsze tak jest. Natomiast jest taka ciekawostka, że pewne wiadomości zjawiają się tak głęboko, że one są rozpoznawalne dopiero w, w takich spisach dziennych. Bo tam no one się. nie są one z... wyróżnione. Wszystko jest... tak. One może nie tyle znikają, one się odwrotnie, one się pojawiają po czasie. Dlatego, że one są na bieżąco tak zakamuflowane, że są nie do znalezienia. Natomiast ja mam taką, taką listę artykułów, które są w spisie bez wyróżników ciężaru gatunkowego. I tam je mo mogę znaleźć, bo one nie są jakby ukryte. Nie są. No. Nie są przyciemnione, nie są z, z, no zbledzone w, w, w, tym, w tym całkiem, jest taka rzecz. Okładka Times of Israel jest taka, że ten portal, że on świeci pewnymi rzeczami to, co ma wskoczyć czytelnikowi do oka. Natomiast niektóre rzeczy polegają, się, polegają na tym, że no, mówiliśmy tam na 17 stronie w dolnym lewym rogu, gdzieś tam była notka, tak? Była? Była. No, no była. Uczcie, nie czytaliście, nie widzieliście, no to, no to jesteście niezorientowani. Natomiast w innych, w innych wyszukiwarkach można to zobaczyć na jednakowym poziomie wyróżnienia, a to jest istotne, bo ja wtedy to rozpoznaję inaczej niż te krzykliwe, powiedzmy, bloki e, tekstowe. Czyli e, neutralnie nie dajesz się indoktrynować tym treserom tak jak i, i musisz to porównać i wtedy wiesz, aha, to oni tresują gości w tę stronę, a ja spojrzę w odwrotnie. Tak jest, dokładnie. No, no. Natomiast oglądanie fotografii także jest y, bardzo <laughs> intrygujące bo one są robione, tak jak już mówiłem wielokrotnie, w bardzo wybranych momentach. To, to tam musi być tych fotografów kilku, żeby tak to pięknie ująć, żeby wszyscy mieli właściwy wyraz twarzy. No widzisz, no, to jest typowa kuchnia roboty. No, każdy fachura ma swoje triki, ma swoje, jak mówią na Śląsku, knify, jak masz taki knif, no to jak masz trzech fachurów, to na pewno coś, jakiś knif znajdą. No. I to cała tajemnica. Żeby opracować graficznie wydarzenie, to wysyłasz trzech. No jeden to za mało, bo ten jakiś tam ma osobisty knif, może nie zadziałać. Ale trzy knify na pewno coś złapią. No tak. Niektórzy robią zdjęcia z stołu. Prawda? Każdy ma swoją ulubioną technologię. No jeżeli chodzi o Bliski Wschód to ja mam takie wrażenie już po tych kilku odcinkach, które były z, z dużym nasileniem w tę stronę że powiedzieliśmy sobie praktycznie już wszystko wszyscy odsłonili swoje karty i swoje stanowiska teraz praktycznie będą miały znaczenie tylko wydarzenia przełomowe, dlatego że zwykłe gadki, szmatki dyplomatyczne te już nie mają najmniejszego tutaj wpływu na sytuację. Będą się raczej liczyć fakty i kwestia postawy irańskiej końcem listopada pokaże nam, czy to są działania pozorowane, nakierowane na przewlekanie sytuacji, czy też rzeczywiście jest jakiś respekt przed rozpętaniem dużego bałaganu w regionie. Czyli taki moment przełomowy stoi przed nami niedaleko. Czas, no, przy, przy zalotów, czas zalotów takiego macania już jest na ukończeniu, a może już za nami, bo żeśmy się omacali dostatecznie pokazaliśmy wszystkie swoje zalety, wady, wdzięki, cokolwiek było do, do rozegrania e, dyplomatycznie i propagandowo, to żeśmy już e, wyłożyli na tacy, no to teraz pozostaje tylko no, ciąg dalszy, czyli zaręczyny i ten, <śmiech> wesele i, i tak dalej. To wszystko przed nami, czyli e, jak to wesele, no będzie orkiestra, fajerwerki. Takie tematy, no. Mnie za to nie spieszno do zakończenia roku. E, raczej myślę o jakichś spokojniejszych czasach. Co oczywiście raczej nie będzie miało miejsca, ale tak wspominam sobie e, dawne przygotowania do Bożego Narodzenia, kiedy e, już kilka miesięcy wcześniej gromadziło się różne produkty, e, orzechy, bakalie, Różne tego typu rzeczy. Kto wie, może trzeba zacząć to już teraz, bo gdyby tak na przykład były braki w sklepach związane z towarami luksusowymi w postaci bakali czy rozynek szczegółowo na przykład, to tak tylko pod rozwagę, czy aby nie zrobić sobie przygotowań wcześniej, czy to w postaci jakichś tam upominków czy innych, które mogą być w niedostatku w najbliższych, kolejnych tygodniach? Ja tam nie wiem, no, czy tam zamkną, nie zamkną. To nie ma co się straszyć. To będą kartki na paliwo, no to trudno. No, to przeżyjemy, że tak powiem, powrót do przeszłości. Więc a, kartki już były i znowu będą. No i co? No, to, repertuar, że tak powiem, jest bardzo mało urozmaicony, no stały fragment gry nastąpi na boisku no i odpowiednio do tego zachowamy, bo żeśmy już to trenowali, no. Kartki Ale zobacz, były, jakie to jest uspokojenie sytuacji. No kartki były ćwiczone, kartki na cukier, kartki na benzynę, kartki na, nie na alkohol, bo to już akcyza ma podrożeć ileś tam razy, no wiesz, no to wszystko przed nami, to wszystko już było, mówiłem Ci kilka miesięcy temu, że, żeby na Wiązywać kontakty regionalne i lokalne wśród producentów BIMBRU, bo to będzie przebój. No i patrz, panie, już, już rząd zapowiedział drastyczne podniesienie akcyzy. No. Zgadnij, jaki będzie efekt. No trudno się domyślić, ale w Polsce Prawda? to akurat jest wszystko jasne. Tak. No. I czy nie miałem racji nakierowując się na ten segment? No tu jeden tak, z naszych myślę, że... kuchaczy, czytelników od wielu lat yy, zalega mi z abonamentem za ileś tam lat, ale puszczam to w niepamięć, bo tu się zgłasza i tam on jest zorientowany w tych kręgach nie, wytwórczych, także jeżeli nas usłyszy, to pozdrawiam serdecznie z całą rodziną i cały czas jestem gotowy do nawiązania owocnej współpracy regionalnej, że tak powiem e, roboczej w trudnych czasach, bo to na pewno się przyda. No właśnie. Mimo wszystko poczułem się tak jakoś bardziej spokojnie, z myślą o spokojnych świętach Bożego Narodzenia. Obecnie chyba wszyscy potrzebują lekkiego spowolnienia po dosyć trudnym roku, pełnym złych informacji lub takich, które zmuszają do zwiększonego wysiłku biznesowego, ponieważ poziom trudności znacznie wzrósł i wszyscy mają więcej roboty, czy to ze zdobywaniem surowców do produkcji, czy y, pracowników do, y, do pracy. Także odrobina spokoju, jaki w listopadzie zwykle bywał przed laty, byłaby wskazana. Nie gwarantuję tego niestety, ale przyłączam się do życzeń bardzo serdecznie i i szczerze, no bo przecież jedziemy na wspólnym wózku, to jest układ naczyń połączonych, tu nic nie ginie między nami, krąży, krąży złoty pieniądz. No tak, w przypadku reglamentacji bieg pieniądza jest znacząco wolniejszy. Prawda? Dlatego złoty mówię tutaj z naciskiem na, ten, na tę kolorystykę i też na wspomnienie, że tak powiem, klasyki dzieciństwa lat młodości, ten to bodajże był Howdy's, którego syn Teref robi karierę w radio e, RMF, I tu znowu reklama, niezamówiona, klasik, e, e, tam się bryluje, junior Howdy's, czyniąc e, dosyć znaczące błędy, że tak powiem, dykcji i akcentów. No mówi nie całkiem po polsku, bo on mówi o muzyce, moja muzyka, no jaka kurde muzyka debilu. Muzyka. Muzyka. Kła... Podprawiam. Podobnie... Niech dalej komponuje i niech zbiera płyty. Nikogo tutaj nie będziemy flakować, bo wszystkich lubimy, prawda? Jeżeli się stara, to nawet jak gram muzykę, to <laughs> może ma swoich zwolenników. Ale od razu w związku z, z tego typu akcentem przypomniało mi się z lat szkolnych. Jeżeli ktoś mówił o matematyce, to wówczas od razu spotykał się z gniewnym spojrzeniem nauczyciela, który mówił, że taką matematyką to się tylko tyka. To jest... Matematyka to nie jest tyka. W związku z tym u dawnych nauczycieli Kwestie akcentów i to, co teraz y, praktycznie większość y, osób młodych nie zwraca na to uwagi, chyba, że akustycznie ma to y, już przyswojone. Y, no takie sprawy może drobne, ale y, jakoś milej jest y, słuchać w miarę poprawnego języka, chociaż y, no, nikt nie jest bez winy. Muszę tu powiedzieć Państwu, że takie wypowiedzi, które są nagrywane, to zdecydowanie powodują wyższy poziom spięcia niż naturalna rozmowa w ograniczonym gronie. Bo, bo na samym YouTubie to słucha nas około 400 osób, więc, a to nie jest jedyne źródło, które emituje ten materiał. Także jest to pewien respekt, yy, ale robimy to w dobrej wierze. Tu pan redaktor muszę powiedzieć, to ma już rutynę <laughs> do tego poziomu, że leci na żywo ze wszystkimi tematami. Co bym nie powiedział, zawsze coś do tego dorzuci. Natomiast ja się nieraz muszę troszkę zastanowić i przygotować, zanim będę w stanie coś powiedzieć. Natomiast pewne sprawy są mi zupełnie obce, z tego względu, że no nie sposób się w obecnym świecie interesować wszystkim i mieć taki poziom wiedzy, który pozwala na swobodne wypowiedzi do, do rzeczy oczywiście, w przeciwieństwie do ekspertów rządowych, którzy mogą się wypowiadać bez żadnej wiedzy na dowolny temat. Na każdy temat dostają zlecenie. Krótki jest ss przychodzi na telefon i on już jest gotowy i, i wypowiada się z zmienianym ciałem, ciałem, ja nie czołem, Ciołem. ciołem. <śmiech> nie, kurde, do, na żywca. No i wszyscy słyszą, że coś tu się nie zgadza, ale facet jedzie w zaparte i będzie bronił do upadłego tego idiotyzmu, który wygłasza. Współczuję roboty. Ja wiem, że jest wielokrotnie lepiej płatna od takiej rzeźby, którą my wykonujemy na własny rachunek i ryzyko, ale daj Boże zdrowie, ale... daj Boże zdrowie, lepiej rozumieć muzykę tak? i te akcenty i te wszystkie niuanse niż sprzedawać chłam gawiedzi i inkasować miliony. Takie jest moje prywatne zdanie na ten temat, bo w sumie na koniec i tak będę zdrowszy. Umysłowo, intelektualnie, no i także materialnie prawdopodobnie w krytycznym momencie, bo jeżeli ja się nie dam zindoktrynować tym debilom, no to chyba będę rozumiał, co się dzieje, prawda? Warto rozumieć, co się dzieje, bo człowiek jest, pomimo że bardziej świadomy, to jednak bardziej przygotowany na te różne szoki, a ich teraz nie brakuje. Natomiast człowiek, który się szokuje i wpada w panikę i w strach, no, podlega dużo łatwiejszej manipulacji. A tutaj no, wygrają najbardziej przystosowani w sensie strategicznym, czyli przewidujący zagrożenia i tacy, którzy zajdą z linii strzału. A to jest, myślę, dosyć istotne. Tak jak w tym starym powiedzeniu, im ciszej jedziesz, tym dalej zajedziesz. Dzisiaj może tak troszkę bardziej spokojnie, ale no, nie da się... Nie da się nieustannie y, żyć w takim napięciu. Chociaż y, myślę, że takie powiedzenie kolejne, spokojnie jak na wojnie, też ma swoje uzasadnienie. W końcu do wielu rzeczy można się przyzwyczaić y, z przymusu. Jeżeli te warunki wkoło nas ulegają po, pogorszeniu, no to znajdujemy sobie inny rodzaj y, bezpiecznego wypoczynku, rozrywki, czy też pocieszenia, bo świat jaki jest, to my możemy tylko tutaj sobie ponarzekać. Zmieniać możemy tylko własne otoczenie i to jest praktycznie to, czego się od nas oczekuje, bo, bo nikt z nas nie zamierza podróżować po świecie, ażeby wszystkich nawracać. Natomiast to bezpośrednie otoczenie rodziny, przyjaciół to jest coś bardzo ważnego i każdy z nas powinien się zastanowić, czy tutaj można coś zdziałać, po to, żeby to życie było bardziej sensowne, bardziej wartościowe i, i też przyjemne, dlaczego by sobie tego odmawiać. Ta, ta wskazówka literacko-historyczna, podpowiedź, prezes spółdzielni woreczek, pan Merynos będzie miał się bardzo dobrze i nie da się upupić no, tak. w nie, ogóle wracają stare zwyczaje i stare czasy i też stare umiejętności robią się zupełnie y, całkowicie przydatne młodzi jak zwykle muszę powiedzieć y, szybko się uczą i podpatrują jak to starsi y, y, y, wchodzą w tryb załatwiania różnych spraw, nie kupowania a załatwiania Prawda, nieprzypadkowo nie podałem ten literacki trop no, noblowski notabene więc y, poszukaj to sprawdź, czy rozumiesz o czym mówię, no bo tutaj jest, tak powiem, aluzja jest kilkupoziomowa ale nie będę tłumaczył, bo po co psuć y, to wrażenie no. nie można tłumaczyć oczywistości, tak no. koneserom sztuki y, audio-video <głos> którzy nas słuchają prawda? no, to taka mała zagadka to sobie rozkodują i wyciągną z tego wnioski, a my się słyszymy kiedy? No za dwa tygodnie, tak? Za dwa tygodnie oczywiście, jak nam tutaj sprzyjające wiatry pozwolą. Jak zwykle nam nie zabraknie działań, bo wszystko dzieje się doprawdy w szaleńczym tempie. To troszkę już przypomina Luna Park. No, może to jest z jednej strony przerażające, ale z drugiej strony trochę śmieszne, bo jak to przy każdej rewolucji, a to jest czwarta rewolucja przemysłowa, więc należy się spodziewać różnych szybkich, gwałtownych i czasem z pozoru przypadkowych ruchów. A one nie są ani przypadkowe, ani niezaplanowane, tylko po prostu wychodzą na wierzch w takim momencie. Ty mówisz Luna Parka, ja słyszę Lupanar. A, bo wiesz co? <głos> Czasem, no Skype ma niestety tu muszę Państwa przeprosić za pewne techniczne techniczne mankamenty dysponujemy takim programem, który no, ma swoje ograniczenia dlatego pewne rzeczy przycina no ale robimy to serdecznie na tym co jest do dyspozycji mikrofony mamy bardzo dobre, ale niestety są wąskie gardła i wąskie ścieżki od strony programowej i, i pewne sprawy No są kompresowane czy najzwyczajniej przycinane. No widzisz, no przycinają nas kurde na każdym rogu. No i co zrobić? Chociaż robimy, literkę no? żeby przycięli. Chociaż pół literki. Musimy szukać jakichś metod alternatywnych. Mówię Ci, że prezes Merynos sobie da radę i idziemy w jego ślady. Nie wiem czy wszyscy, ale. Tak bym zalecał taką właśnie, jak to mówią Rosjanie, rozwiatkę w tym kierunku. Ja pa parę elementów tej zagadki znam, ale nie będę zdradzał. Niech i Państwo sobie poszukają. Wszystko już było, rzekł Ben Akiba. A jak nie było, to śniło się chyba. Ja już muszę powiedzieć, że powiedziałem wszystko, co miałem, dlatego że ja się do dzisiejszej audycji przygotowywałem nieco inaczej. Z tego względu, że poprzednim razem miałem prawie 40 stron tekstu, dzisiaj skompresowałem to do 11. W związku z tym, że i tak nigdy mi się nie udawało powiedzieć wszystkiego, co chciałem, a potem jeszcze mi brakowało na to, co miałem w planie dodatkowo. W związku z tym dzisiaj to zrobiłem inaczej i mieliśmy nieco, nieco więcej czasu, przynajmniej po mojej stronie z tym materiałem, bo z drugiej strony, jeżeli ma się to wszystko rypnąć, to dlaczego mamy się tym tak strasznie przejmować? Dopiero jak do nas pewne sprawy dojdą, ponieważ mentalnie jesteśmy przygotowani, sprzętowo, powoli też, bo wszyscy w jakiś sposób przemyśliwują sobie tą sytuację i, i, i czynią różne przygotowania, to co uważają za stosowne w odpowiednich zakresach. Yy... No i tak sobie właśnie rozpoczyna się okres jesienno-zimowy, który kiedyś był czasem odpoczynku. Nie robiło się po prostu nic. Nie było e, robót polowych, nie było robót ogrodowych. Nie można było nic murować, e, ani kopać żadnych rowów melioracyjnych. Siedzieli w domu, grzali się na piec. A teraz wszystko robią, kurde, i niczego nie ma. To ciekawe, nie? To taki signum temporis, to wszystko się podwracało. No, no, nie czas na to, żeby to w jednym ruchu, jednym rzutem to odcyfrować, bo tu wiele zegarek tkwi jeszcze za kulisami, ale to do, dojdziemy powoli. Kłaniamy się, przynajmniej ja z mojej strony, bo to już 1,44... Och, 1,44. Wtajemna liczba. tak. tak. A, Imię jego 44, tak jest Z Mickiewicz. Pożegnać się wypada, bo zegar jest nieubłagany. Tak, tymczasem do usłyszenia. Tak jest, kłaniam się i idę spać. I próbuję to wyłączyć, To nie wiem, gdzie jest ten guzik. Uwaga, to chyba tu...